Mi pomóc? Inari, już idę. Tam guaa. Wow. Sasuke, Sakura, przygotujcie się. Byłem pewien, że on żyje. Nie może się doczekać drugiej rundy. Sensei Kakashi to Zabuza, prawda? To jego Jutsu ukrycie we mgle! Wybacz, że kazałem ci czekać, Kakashi. Wciąż towarzyszą ci te dzieciaki. Jeden z nich się trzęsie. Żałosny. <gry> Trzęsę się. Z radości. Dalej, Sasuke. Widzę to. O, dostrzegłeś, że to wodne klony, co? A dzieciak zrobił postępy. Chyba masz przeciwnika haku. Rzeczywiście. Mam nadzieję, że nie będzie za późno! No, no, więc miałem rację. Tylko udawałeś. Udawał? Ta maska mnie zwiodła. szuści Tworzą bardzo zgrany duet. Jestem pewien, że współpracują ze sobą od dawna. Mają czelność stawać przed nami po tym, co zrobili? Dlaczego on kryje się za maską? Myśli, że znów damy się nabrać? <śmiech> Mów za siebie, Sensei! Dość tego. Załatwię go. <śmiech> Myśli, że damy się nabrać? Chowa się za tą dziwną maską jak jakiś błazen. Sasuke! Jesteś boski! Zaraz. Kiedy ja go chwaliłem, to jej się to nie podobało. Ona się nigdy nie zmieni. Jest niezły. Hmm. Wprawdzie tym razem wodne klony były dziesięć razy słabsze niż zwykle, ale udało mu się je zniszczyć. Mamy nad nimi sporą przewagę. Wykorzystaj ją. Dobrze. Co to? Jutsu Haku, Lustra kryształowego lodu. Ty jesteś córką Tazuny? Masz pecha. Będziesz musiała pójść z nami. A! A! <tryk> Tój tam! Może jego też weźmiemy? Nie, Gato chciał jednego zakładnika. Ech, zakładnik? Dobra. Nie krzywdźcie mojego synka! Błagam was, to jeszcze dziecko! Zrobię. Co chcecie. Tylko nie róbcie mu krzywdy. Hmm. Na szczęście, mama cię uratowała, mały. Wynośmy się stąd. O! O! Co mogłem zrobić, jak miałem cię obronić? Boję się. Mazgaj. Użalasz się nad sobą i skamlesz jak jakaś ofiara losu. Dla mnie możesz beczeć nawet cały dzień. Jesteś tchórzem. Wydaje mi się, że zmęczył się płaczem i postanowił coś zrobić. On wie, co znaczy być silnym. Tak jak twój ojciec. <śmiech> Jeśli ci na czymś naprawdę zależy, broń tego nawet za cenę własnego życia. Broń tego obiema rękami. Inari. Czy ja... Czy potrafię być taki silny... Tato Będziemy cię dobrze traktować Nie martw się o swoją śliczną główkę Stać! No, no, nasz mały twardzie Inari! Chyba chcę uratować swoją mamusię Hej! Zostawcie moją mamę! Nie! <grym i zimę> Temu dzieciakowi pomieszało się w głowie Aaaaaa! Aaaaaa! Jeśli go skrzywdzicie, przysięgam! się. Zdzemnij się! Jest tak szybki jak Haku? Hmm? Sakura! Posłaniaj Tazunę, ale trzymaj się blisko mnie. Sasukę się tym zajmie. Chcemy budowniczego, nie was. Przestań. Popełniasz błąd. Nie zdołasz dotrzymać mi kroku. W dwóch punktach mam nad tobą przewagę. Tak? Niby w jakich? Po pierwsze, jesteśmy otoczeni wodą. Po drugie, zablokowałem ci jedną rękę. A to oznacza, że możesz bronić się tylko tą drugą. Co? Używa jednej ręki? Gest wykonany jedną ręką? Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Sekretne czuć. Przypomnij sobie trening, skup się muszę kontrolować czakrę. na Jutsu. Kobieta zniknęła. Przepraszam za spóźnienie. Kto to? Bohaterowie zwykle pojawiają się w ostatniej chwili. Naruto, to ty. No jasne. Nari? byłeś świetny. Gdy zaatakowałeś, zapomnieli o twojej mamie. Dzięki temu mogłem użyć Jutsu i ją zabrać. A, a... Hmm. Ale Naruto, skąd wiedziałeś, że ci samurajowie tu przyszli? Eee, w lesie znalazłem martwego dzika. No i drzewa były ponacinane. Jakby ktoś ćwiczył ciosy mieczem. Nacięcia prowadziły w stronę domu, więc poszedłem za nimi. Jesteś bardzo mądry. Dobra, to jeden z tych dzieciaków ninja, których wynajął Tazuna. Jest nasz. ja! Jedną tu! Kombinuj dalej! No dobra, pałaciego! Jest mój! Ua! Tak, nieźle, co? Byłeś naprawdę świetny, jak prawdziwy ninja. Dzieciaku, ja jestem prawdziwym ninja. Cały czas ci to mówię. Muszę natychmiast skupić czakrę i skierować ją do stóp. Ale nie jesteś taki szybki. A skoro tak, od teraz będziesz się tylko bronił przed moimi atakami. To niemożliwe. Nikt nie jest szybszy od haku. Myślałeś, że jesteś szybszy? Nie wolno nie doceniać przeciwnika. Popełniłeś wielki błąd, nazywając tych ninja dzieciakami. Można się było spodziewać, że to zmotywuje Sasuke. Jest najlepszym młodym wojownikiem wioski ukrytej w liściach. A Sakura ma najbystrzejszy umysł. I co? nie jestem, mnie? Nie zapominajmy o naszym nadpobudliwym, twardogłowym ninja numer jeden. Naruto Uzumaki! Podobno, kiedy się cicha, to znaczy, że ktoś o tobie mówi. Chyba nie wierzysz w takie bzdury. A tak w ogóle przepraszam za wczoraj. Hmm? Ech. No, wiesz za to, że nazwałem cię tchórzem. Zresztą wcale nie miałem racji. Jesteś bardzo odważny. Hmm? A niech to! A obiecałem sobie, że nie będę już płakał! Znowu będziesz się śmiał i nazywał mnie dzieciakiem, ale nie mogę się powstrzymać! Co ty wygadujesz? Jesteś szczęśliwy. Co w tym złego? Płakać ze szczęścia? To żaden wstyd, zapamiętaj to! Naruto! Dobra, zostawię cię samego, poradzisz sobie? Tak Super, w takim razie idę na most Niełatwo być bohaterem! Łabiesz, Kumalski? Kumalski! <ścoughs> o, Haku, jak tak dalej pójdzie, my będziemy ofiarami, nie oni. Do roboty! Dobrze. Co to? Przepraszam, ale nie mam wyboru. Powietrze jest mroźne. Sekret stra kryształowego lodu. Co to jest? Jak to działa? Uh. Ale... Ale... Ale jak? Ach, tak. Jeśli się włączysz do walki, zmierzysz się ze mną. Twój chłopak nie ma szans przeciw temu jutsu. No to... Zaczynamy. Pokażę ci, co to prawdziwa szybkość. Przepraszam, nie mogę z Tobą zostać. Verdade. Kazubi, eu chaj. Sakura. Sasuko! nadpobudliwy do głowie ninja numer jeden naruto uzumaki przybywa tak kumanski ha, ha. Pracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Ewa Kania. Dialogi Joanna Kuryłko. Dźwięki montaż Krzysztof Podoński. Kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska. Udział wzięli Anna Apostolakis, Magdalena Krylik, Adam Kluciński, Agata Gabrońska, Kinga Tabor, Marcin Przybylski, Janusz Wituk, January Bruno, Cezary Kwieciński i inni. Naruto Uzumaki przybył! Teraz już wszystko będzie dobrze. Skoro jestem bohaterem, to bez problemu rozbiję te wszystkie dziwne lustra i... Ha? Nie chcą się stopić? Są z lodu? I nie chcą się stopić? O co tu chodzi? Następnym razem nadpobudliwy twardogłowy ninja wkracza do akcji. Znów komuś dokopię? Czy to mnie dokopią? Co ze mną będzie?